Goddammit, czy nikt już nie widzi, jak te filmy schodzą na psy? Kolejne hollywoodzkie produkcje, które mają być mega hitami i faktycznie zarabiają grube miliony, okazują się tak naprawdę puste i nic nie warte. Ostatnio słyszałem o dobrej podoć komedii Las Vegas, o obsada gwiazdorska. W filmie gra m.in. Michael Douglas, Robert De Niro, Morgan Freeman, czyli same nazwiska, które... Znane są i cenione przez miłośników kina. A jednak coś poszło nie tak. W internecie słyszę głosy pełne zachwytu i e, opinie typu w końcu dobra komedia, w końcu e, ktoś nakręcił film ze smakiem o tym, jak można zestarzeć się z godnością. What? What? O co tutaj chodzi? Obejrzałem ten film i okazuje się, że jest kompletną klapą. Czy tylko ja tak uważam? Okej, okay. film ma jeden dobry wątek. Gdyby nie ten wątek może, moglibyśmy sobie od razu wyłączyć w połowie, a właściwie przez większą część filmu, czy, czyli przez pierwszą połowę, nie ma tam nic wartościowego. Właśnie główny wątek pojawia się troszeczkę później. Otóż jedynym wartym uwagi wątkiem są relacje między głównymi bohaterami. Gdyby nie ten Element, ten film, ta tak zwana komedia byłaby równie interesująca co zeszłoroczny śnieg. Byłem bliski obejrzenia, wyłączenia filmów w połowie oglądania. Jednak skusiłem się i zmusiłem do tego, żeby zobaczyć do końca i wyczekiwałem momentu, kiedy film zrobi się lepszy. W końcu te wszystkie głosy nie mogły się mylić. W końcu tak naprawdę ktoś musiał w tym dostrzec coś pozytywnego, skoro są pozytywne y, opinie w internecie, skoro wielu widzów było ponoć zadowolonych. Biorę pod uwagę, że mój gust jest subiektywny, jednak jestem wielkim miłośnikiem komedii i tak naprawdę ostatnimi czasy rzadko się zdarza, by którakolwiek mi się podobała. Nie wiem, czy to kwestia wieku, czy to kwestia faktycznych zmian w sposobie kręcenia, kręcenia nowych filmów, nowych komedii, ale uważam, że ostatnio brakuje naprawdę dobrych komedii ze smakiem, z prawdziwie dobrym humorem, niewymuszonymi gegami i moje małe życzenie, aby te nowe komedie nie były takie prostackie i chamskie, jakie są zazwyczaj. No cóż, można sobie pomarzyć. Jedynym wyjątkiem od tej reguły jest... Cats Vegas. Seria zupełnie mi przypadła do gustu i muszę powiedzieć, że Cats, Cats Vegas jako nowa forma kręcenia komedii w nowym stylu zdecydowanie mi się podoba. Jednak Last Vegas z takimi gwiazdami jak Morgan Freeman, który zazwyczaj, kiedy widzimy go w filmie i, i słuchamy, wygłasza jakieś wzniosłe mowy i jestem całkiem dobry. Robert De Niro, który zarówno potrafi śmieszyć, jak i grać postacie dramatyczne. Michael Douglas, który jest również weteranem kina znanym z wielu dobrych filmów, zebrano, zebrano tą plejadę i tak naprawdę zupełnie nie wykorzystano potencjału. Ja podejrzewam, że cały zachwyt wynika z tego, że wielu ludzi założyło, że to będzie dobry film. Wielu ludzi pomyślało sobie, że no skoro ty, ci goście tu występują, to musi być ok. I po filmie, po seansie, jakby nadal wierząc tą, w, tą, w to swoje nastawienie, w tą całą historię, no powtarzał, tak, to, to była dobra, udana komedia. To była dobra, udana komedia. Prawdopodobnie całe to wrażenie ratuje końcówka w wątku właśnie między, między głównymi bohaterami. Gdyby nie to, prawdopodobnie film byłby tak wielką szmirą, że stałby się wręcz ikoną kiepskiego filmu ostatnich lat. Uwierzcie mi, to jest naprawdę kiepski film. Jako komedia posiada same kiepskie gagi. Gagi są wymuszone, nieśmieszne. Żarty, czy to są właściwie żarty, związane z problemami zdrowotnymi starszych ludzi. Jakiekolwiek dobre pomysły, tutaj ich nie znajdziecie. Z mojej strony odradzam. Odradzam ten film. Last Vegas moim zdaniem jest bardzo kiepski. Jeżeli chcecie, obejście Dla mnie to jest symbol kiepskich hollywoodzkich filmów, w których na siłę angażuje się znanych aktorów, znane nazwiska i kręci byle co. Może jestem odosobniony w tej opinii. Wszak wielu krytyków stwierdziło, że to jest film ze smakiem, że to jest dobry film. Jeżeli nie chcecie nabierać się na tą propagandę, radzę yy, podchodzić ze zdrowym dystansem. Yy, nastawiłem się bowiem na dobre kino, i być może to nastawienie przyczyniło się do tego rozczarowania. Gdybym podszedł do tego jako do filmu, który nie rokuje żadnych nadziei, wówczas, kto wie, jaka byłaby moja reakcja. Tymczasem, tym krótkim komentarzem kończę. Zostawiam Was z tą myślą i do następnego razu. Mam nadzieję, że więcej. Tego typu rela relacji nie będę musiał wam zdawać, ale jestem świeżo po obejrzeniu i naprawdę uważam, że to była strata czasu, to był kiepski film i niewarty ani pieniędzy zainwestowanych w jego budżet, a tym bardziej nie warty marszu do kina i fatygowania się, żeby go obejrzeć. Cześć, trzymajcie się, hej!